Cześć, z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego i odcinek jednocześnie dość wyjątkowy jak na mnie, dlatego że dzisiaj opowiem Wam co nieco o trzech. Książkach, trzech książkach jednej autorki i poopowiadam Wam o publikacjach, które ukazały się w Polsce nakładem wydawnictwa Tajfuny, publikacjach pisarki Joko Ogawy. Joko Ogawa to jest. Japońska pisarka, która no, nie ma jakiegoś może bardzo bogatego portfolio, natomiast kilka jej książek, właśnie konkretnie trzy, o których dzisiaj wam opowiem, ukazały się w Polsce i ja nie będę opowiadał o nich chronologicznie, tak jak się ukazywały, czy to w Polsce, czy to na świecie, a opowiem wam o, o nich tak jak ja je poznawałem, bo wydaje mi się, że też to jest akurat dobre podejście i no, dobra droga, aby zapoznać się z twórczością Joko Ogawy. Jak ja trafiłem na tę pisarkę i konkretnie na zbiór opowiadań Grobowa Cisza, Żałobny Zgiełk, który był moją pierwszą stycznością z tą autorką. Ten, ten zbiór został wydany przez wydawnictwo Tajfuny w 2020. Roku, A pierwotnie ukazał się w 1998 i ja trafiłem na niego, kiedy to wykupiłem sobie na pewien czas dostęp do Legimi, a raczej kiedy mi sprezentowano dostęp do Legimi i postanowiłem sobie sprawdzić co tam jest w horrorze no i ku mojemu zaskoczeniu wyskoczyła mi właśnie ta książka, jak się później okazało, zbiór opowiadań, czyli właśnie grobowa cisza, żałobny zgiełk, no a jako, że jest to książka z wydawnictwa Tajfuny, książka króciutka, bo ona w papierze ma 176 stron, opis, który zwiastował no jakiś zbiór opowiadań, taki powiedziałbym z pogranicza gdzieś tam dramatu, kryminału może i grozy, no to stwierdziłem, że sobie sprawdzę. No i powiem wam otwarcie, że książka ta mnie zachwyciła i to na tyle mocno, że postanowiłem sięgnąć po kolejne tytuły napisane przez Joko Ogawę, ale o tym za chwilę. Grobowa cisza, żałobny zgiełk. Wbrew temu, jak jest klasyfikowana, czyli jako horror, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że horrorem nie jest. Chociaż zdarzają się tutaj elementy związane, nie wiem, z grozą, czy powiedziałbym nawet może z fantastyką, no jest to bardzo specyficzny zbiór opowiadań. W, na, na stronie wydawnictwa Tajfuny w opisie tej publikacji jest podane, że... Mamy tutaj do czynienia z 13 powiązanymi opowieściami. De facto tych opowiadań jest tutaj 11 i od razu na wstępie zaznaczę, że tak naprawdę ja się dowiedziałem, że jest ich 11 w momencie, kiedy się zacząłem przygotowywać do tego podcastu, bo nie wiem dlaczego w audio jedno opowiadanie jest pominięte, ale to jest na ten moment tylko taka uwaga techniczna, bo sam audiobook jest czytany świetnie i jest czytany przez dwa głosy, co też pasuje tutaj do poszczególnych opowiadań. Uważam, że to bardzo fajnie od tej strony technicznej zostało rozegrane. Dlaczego tak bardzo spodobało mi się grobowa cisza żałobny zgiełk? To jest 11 historii, które stanowią tak naprawdę taką szkatułkową opowieść. Co przez to rozumiem? Mamy tutaj teoretycznie opowiadania, które, no każde z nich opowiada konkretną, jedną opowieść danego człowieka, czy danej postaci, danej osoby, ale stopniowo wraz z postępowaniem lektury my widzimy, że te opowiadania po prostu się ze sobą przenikają, że postaci, które są na pierwszym planie w jednym opowiadaniu, pojawiają się gdzieś w tle w innym opowiadaniu i tak dalej, i tak dalej, także no tutaj tych powiązań jest naprawdę sporo i też dlatego ja nie będę ukrywał, że Grobowa Cisza, Żałobny, Zgiełk to jest w sumie taki zbiór, który spokojnie można czytać pewnie wielokrotnie, dlatego, że ja nawet złapałem się na tym, że kiedy się cofnąłem w którymś momencie do pewnego opowiadania, bo chciałem coś sprawdzić to nagle uderzyło mnie, że we wcześniejszym opowiadaniu mamy także pewne nawiązanie do historii późniejszej, którego na przykład nie wyłapałem w ogóle w trakcie lektury więc zakładam, że to będzie właśnie taka tego rodzaju literatura, gdzie jeżeli sobie po lekturze na przykład całości wrócicie do pierwszych opowiadań no to wyłapiecie jakieś dodatkowe konteksty, dodatkowe smaczki no ale co mnie urzekło jakby w tych opowiadaniach, te opowiadania są napisane bardzo ładnym językiem, bardzo pięknie literacko i czy słucha się je z ogromną przyjemnością, pomimo tego, że one opowiadają o w sumie bardzo nieprzyjemnych rzeczach, dlatego że wszystkie te teksty są skoncentrowane wokół straty, zdrady, śmierci bliskich, nie wiem, śmierci, powiedziałbym czasem nawet górnolotnie trochę nadziei. I yy, yy, no to jest w podawane w bardzo interesujący sposób, dlatego, że to są króciutkie teksty, a Ogawa fantastycznie operując językiem i jakby opierając się też na prostych, ale naprawdę efektywnych pomysłach, no potrafi świetnie wciągać czytelnika w ten swój świat, a no tutaj te opowiadania są bardzo różne, ale też bardzo szybko okazuje się, że w zasadzie każde z tych opowiadań ono kończy się jakimś takim bardzo mocnym akcentem płętującym daną historię, akcentem bardzo często dramatycznym, żeby nie powiedzieć wręcz właśnie takim thrillerowym, horrorowym, bo nie wiem kończy się jakimś śmiercią albo jakąś sugestią brutalnej śmierci morderstwa i tak dalej, i tak dalej i teoretycznie to jest coś takiego co ja w którymś momencie się złapałem na tym, że to nie powinno działać aż tak dobrze, a działa fantastycznie właśnie przez tę mozaikową konstrukcję. Kiedy śledzimy bohaterów czasem na przestrzeni wielu lat, jak się w którymś momencie okazuje i naprawdę te opowiadania są fantastyczne. No ja lubię opowiadania, to nie jest jakaś tajemnica policzynela, że zbior opowiadań to jest coś, po co sięgam no, dosyć regularnie, chociaż w ostatnich latach rzadziej niż bym chciał. No ale to, co tutaj dostajemy, naprawdę wypada świetnie i przede wszystkim urzeka mnie to, że tym naprawdę pięknym językiem takim też powiedziałbym trochę melancholijnym czasem opisywane są kompletnie odjechane rzeczy bo takim najbardziej można powiedzieć flagowym pewnie opowiadaniem z tego zbioru będzie opowiadanie Fastryga na serce które toczy się wokół szycia dla pewnej kobiety dosłownie torebki na jej serce, które znajduje się poza jej ciałem. Także Ogawa, pomimo tego, że większość tych opowiadań jest bardzo, powiedziałbym, taka przyziemna i opowiada, czy skupia się na historiach takich, które no, gdzieś tam mogły się wydarzyć wokół nas, no to czasem potrafi zaserwować także taki, powiedziałbym, twist, czy, czy pójść w takim kierunku, który jest gdzieś z pogranicza naszego świata i świata fantastycznego, bo to nie jest jedyny tego rodzaju motyw w tym zbiorze opowiadań. Ja o fabule nie będę się rozwodził, no bo to jest króciutki zbiorek i tak jak mówię, no powinniście zasiąść do niego z otwartą głową, tak aby gdzieś tam chłonąć te wszystkie historie i przede wszystkim spróbować sobie zmapować połączenie pomiędzy tymi opowieściami, no fa kawał fantastycznej literatury. Zachwycony tym, co dostałem, postanowiłem sprawdzić, czy jest coś więcej z tej autorki do znalezienia. No, i bardzo szybko okazało się, że tak. No, i postanowiłem sięgnąć po powieść, która no, podobno przyniosła Joko Ogawie sławę i która jest po dziś dzień taką powieścią hołubioną, do której wraca się w Japonii bardzo często, a mianowicie do ukochanego równania profesora. Tym razem jest to powieść. Powieść utrzymana z jednej strony w zupełnie innym klimacie, bo to jest w zasadzie historia stricte obyczajowa, ale pewną taką melancholijność, dramatyzm i pewne nawet powiedziałbym może ciągoty do elementów no niemalże fantastycznych, też ja tutaj wyczuwałem w trakcie tej lektury. Przy czym no, to jest powieść, tak jak mówię, inna od tego zbioru opowiadań, w tym sensie, że mamy do czynienia z historią obyczajową, skupioną na pewnym profesorze tytułowym. Jest to wybitny matematyk, w tej chwili już podstarzały, który ma pewien defekt. Wiele lat temu doznał wypadku samochodowego, który uszkodził mu mózg i od tamtej pory nasz profesor, który był wybitnym matematykiem, w zasadzie nie jest w stanie zbudować nowych wspomnień. Jego pamięć działa w obrębie pętli 80-minutowej, czyli tyle zapamiętuje z tu i teraz no i ma wspomnienia te sprzed wypadku. No i to jest właśnie coś, co ja bym nazwał takim elementem quasi fantastycznym, dlatego że pomimo tego, że no w teorii być może jest to możliwe, no to działa to trochę właśnie na zasadzie takiej fantastycznej pętli, która wymazuje naszemu profesorowi. Pamięć. No i w pewnym momencie w życie profesora wchodzi młoda opiekunka. Opiekunka z, samotna matka z, ze swoim dziesięcioletnim synem, która dostaje zadanie, aby profesorem się opiekować, dlatego że no, wiele wcześniejszych opiekunek nie było w stanie sobie poradzić z tą sytuacją. Wynajmuje ją bratowa naszego profesora, kobieta dosyć oschła, ale jak się okazuje, majętna, która przez te wszystkie lata profesorem się opiekuje. No i w zasadzie historia ukochana, ukochanego równania profesora to ja bym trochę nawet powiedział, że to znów jest na swój sposób szkatłukowa opowieść, dlatego, że na pierwszym planie to, co dostajemy to jest zaprezentowanie tej rodzącej się stopniowo budowanej i rozwijanej relacji pomiędzy profesorem naszą opiekunką i przede wszystkim jej synem. No i to jest fantastyczna historia, bardzo taka, powiedziałbym, ogrzewająca serce. Czasem dramatyczna, czasem bardzo melancholijna, która pokazuje, jak te osoby, które z jednej i z drugiej strony są na swój sposób połamane, no bo opiekunka jest samotną matką z jakąś tam bolesną przeszłością, z drugiej strony mamy profesora, który no, żyje w tej swojej pętli i tak naprawdę co 80 minut musi nawiązywać relacje z naszą opiekunką i jej synem na nowo. No a tym językiem dla profesora na przełamanie lodów czy na opis świata jest matematyka. To jest w sumie ważne, aby o tym wspomnieć, dlatego że ta książka jest wypełniona matematyką, wzorami matematycznymi, twierdzeniami matematycznymi, no bo to to jest właśnie ta, ta forma, ten język, przez który profesor najłatwiej się jest w stanie skomunikować z otaczającym go światem, a nasza opiekunka i jej syn stopniowo zaczynałem dostrzegać w tym języku matematycznym to piękno, o którym profesor mówi w zasadzie od pierwszego spotkania. No i na tym bazowym poziomie naprawdę jest to taka rozczulająca wręcz momentami historia o budowaniu porozumienia, relacji bardzo skomplikowanej, bardzo niełatwej, zbudowanej właśnie na matematyce Miłości do matematyki, na baseballu i na takiej trochę wręcz bezwarunkowej próbie zrozumienia drugiej osoby i zbudowania relacji z nią pomimo przeciwności losu. Ale to co bardzo mi się podobało też w ukochanym równaniu profesora to sposób poprowadzenia całej tej historii. Bo Yoko Gawa trochę jak w wcześniejszym zbiorze tak naprawdę prowadzi w tle także inną historię, bo prowadzi historię profesora, która, no, no, można powiedzieć, że kończy się na swój sposób bardzo dramatycznie, bo stopniowo nasza młoda opiekunka odkrywa historię profesora z tego życia sprzed wypadku, co prowadzi nas do, no tak jak mówię, dosyć zaskakującej i dramatycznej błędy. I to nie jest tak, że ukochane równanie profesora, nie wiem, można czytać jak kryminał, jeżeli tak to odebraliście, to absolutnie nie. To jest tylko tło, ale bardzo interesujące i w fantastyczny sposób uzupełniające tę narrację obecną i powiem wam szczerze, że no, doskonale czytało mi się tę książkę i pomimo tego, że to nie jest teoretycznie literatura, no bo tak jak wspominam, to jest literatura obyczajowa, to nie jest literatura, po którą ja bym sięgnął, ale no, złapała mnie za serce i za twarz i... Nie puściła w zasadzie aż do ostatnich stron, także no to było drugie, ale ponownie bardzo, bardzo udane moje spotkanie z twórczością Joko Ogawy. No i po tak dwóch dobrych spotkaniach z tą autorką stwierdziłem, że no to idziemy dalej. No i postanowiłem sięgnąć po ostatnią powieść, którą wydało póki co wydawnictwo Fajf w Tajfuny, a mianowicie po podziemie pamięci. Podziemie Pamięci, czyli po angielsku The Memory Police, to jest powieść, która ukazała się pierwotnie w 1994 roku. Wydawnictwo tajfuny wydało ją w 2022 roku, a książka po tym, jak została w 2019 przetłumaczona na język angielski, doczekała się nawet z nominacji do różnych nagród, była na short liście do Bookera z tego, co tajfuny wspominają, albo doczekała się m.in. nominacji, do World Fantasy Award, dlatego że w przeciwieństwie do wcześniejszych książek, które być może troszeczkę flirtowały z fantastyką w pewnych elementach, ale no raczej były opowieściami obyczajowymi, no to Podziemie Pamięci oczywiście także może być czytane i to będzie jak najbardziej prawidłowe jako powieść obyczajowa, ale to jest książka już oparta na pomyślności myślę, fantastycznym i w zasadzie mamy tutaj do czynienia z historią, powiedziałbym taką, nie wiem, antyutopią albo dystopią o, w zasadzie i to jest opowieść stricte fantastyczna. W podziemiu pamięci poznajemy pewną młodą pisarkę, która żyje na tajemniczej wyspie. Tajemniczej wyspie, na której co i róż, znikają pewne przedmioty no i możecie się zastanawiać o co w zasadzie chodzi, to nie chodzi o to tylko, że one znikają, w tym sensie, że ktoś je kradnie, to wygląda trochę tak jakby na, tym, na tej wyspie na tym świecie, na tym kawałku ziemi coś znikało ale zostawało w zasadzie wymazane z pamięci, dla przykładu żeby wam to trochę skontekstualizować żebyście wiedzieli z czym mamy do czynienia nie wiem, pewnego dnia znikają róże, jak sama bohaterka o tym opowiada, zawsze to ludzie wyczuwają, że coś zniknęło, zastanawiają się co i szukają jakby w swojej pamięci, co im się zaciera, no i jeżeli okazuje się, że na przykład zniknęły róże, no to w zasadzie wszyscy ludzie z wyspy zbierają się, aby zniszczyć pozostałości po tym, co zniknęło. No i w, tak to funkcjonuje od wieków, stopniowo znikają no, różne rzeczy z tego świata, ci ludzie na wyspie muszą się uczyć z tym żyć. Oczywiście, no ale dowiadujemy się bardzo szybko, że istnieje pewna grupa ludzi, która zachowuje wspomnienia o tym, co zniknęło. Większość ludzi po prostu po tym, jak nie wiem, zostaje wymazane z pamięci coś innego, czy z rzeczywistości coś innego, ma to wymazane także z pamięci. No ale istnieją ludzie takie przechowalnie, takie, takie postacie, które są w stanie przypomnieć sobie wszystko, co zniknęło i bardzo szybko okazuje się, że i tutaj wchodzi ten element dystopijny, że funkcjonuje tutaj swoista taka policja pamięci, tak jak to zresztą w angielskim tytule The Memory Police, która poluje na te osoby, które mają zdolność do przechowywania wspomnień o tym, co zniknęło, tak aby przechwytywać tych ludzi, no i w domyśle ich po prostu pacyfikować, wymazywać z tego świata, no tylko w troszeczkę inny sposób. Nasza pisarka, która sama straciła w ten sposób rodziców, w pewnym momencie decyduje się, aby pomóc swojemu przyjacielowi, który właśnie jest jedną z osób, która ma tę zdolność zachowywania pamięci i postanawia także przy pomocy innego swojego znajomego, takiego starszego pana zrobić w swoim mieszkaniu ukryty pokój tak, aby on tam zamieszkał i żeby ta policja pamięci go nie pochwyciła, nie złamała no i jeżeli tutaj przeczytajcie opis chociażby na stronie Tajfunów, no to oni tutaj powołują się między innymi na skojarzenia z rokiem 1984 czy z dziennikiem Anne Frank no i oczywiście to nie jest tak, że te skojarzenia są bezzasadne no bo mamy do czynienia właśnie z dystopią, mamy do czynienia z opowieścią skupioną na z przechowaniu czy ukryciu bohatera przed opresyjnym systemem, ale wam powiem, że w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniejszych książek, podziemie pamięci nie do końca do mnie trafiło. Z jednej strony doceniam tutaj wiele elementów tej historii, bo ta, to jak Joko Ogawa opisuje nam te stopniowe zacieranie się wspomnień, to jest bardzo ciekawie prowadzone i to jest coś, co gdzieś tam ze mną rezonuje, no bo wiecie, jednak wspomnienie czy pamięć jako taka, to jest no w ogóle dla mnie trochę... Mm, tak, osobiście swoista zagadka, nie? Dlaczego pewne rzeczy jesteśmy w stanie zapamiętać i doskonale, nie wiem, jesteśmy w stanie przywołać pewne wspomnienia sprzed 20 lat, a czasem nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, co robiliśmy godzinę temu czy, czy dwa dni temu, tak? No i tutaj autorka bawi się tą ideą, że coś jest w stanie zniknąć z naszego świata i jak my jesteśmy w stanie bez wspomnień o danej rzeczy funkcjonować, jak to wpływa na bohaterów i na cały ten świat przedstawiony. No, widać chociażby też po ukochanym równaniu profesora, gdzie też Ogawa bawiła się tą, tym, tymi wątkami związanymi z pamięcią, że to jest coś, co ją interesuje i na tym poziomie bazowym to działa całkiem nieźle i powiem wam, że tak jak stopniowo cała ta sytuacja eskalowała, śledzimy kolejne zniknięcia i to, jak bohaterowie muszą sobie z tym radzić, to jest coś, co mi się spodobało. I nawet pod tym kątem, bo widziałem, że to budzi pewne kontrowersje i faktycznie, kiedy ja tego słuchałem to był lekki problem co mam na myśli ta główna bohaterka która jest powieściopisarką ona prezentuje nam w fragmenty swojej powieści i ja mówię, że w audio był to pewien problem dlatego, że wiecie, czasem ja nie wyłapywałem momentu kiedy my się przenosimy pomiędzy tymi światami tym światem wyspy, a światem tej literatury literackiej fikcji, przy czym sam ten pomysł ja też doceniam, dlatego że od któregoś momentu bardzo mocno widać, że powieść, którą poznajemy, ona jest pewnym, nie wiem, odzwierciedleniem, odbiciem, przepracowaniem tego, co śledzimy na wyspie i ten moment, w którym gdzieś tam te ścieżki się ostatecznie przetną, no uważam, że to było dosyć satysfakcjonująco spuentowane i poprowadzone i to zakończenie też do mnie trafiało. To, z czym mamy z kolei lekki problem, to samo prowadzenie tej historii pod kątem tego opresyjnego systemu, bo z jednej strony, wiecie, to jest zrobione dobrze czy kompetentnie. Ja tutaj nie mogę się w teorii do niczego przyczepić. Mamy wiele takich motywów, które z różnych dzieł tego rodzaju znamy, nie? czyli wiecie, jakieś łapanki, jakieś przeszukanie, jakieś sceny, kiedy nasi bohaterowie mogą zostać odkryci albo może zostać odkryty ten pokój albo sceny przesłuchań i tak dalej tak dalej, ale trochę czegoś mi tu brakowało, brakowało mi tu, nie wiem, jakiegoś elementu świeżości, przełamania trochę miałem wrażenie jakby oko Ogawa była bardziej zainteresowana tym głównym pomysłem, co oczywiście nie jest niczym złym, tą główną ideą wiecie, tych zniknięć tego wszystkiego niż tym całym opresyjnym systemem i mówię, to jest też z perspektywy finału totalnie zrozumiałe i w porządku. Natomiast ja trochę miałem w trakcie lektury poczucie swoistego pęknięcia, ale wiecie, to też jest tak, że być może ja po prostu za dużo już widziałem tego rodzaju opowieści i te, ta próba budowania napięcia na elementach takich jak właśnie nie wiem to przeszukanie w domu naszej bohaterki, no to ja to widziałem wielokrotnie i z jednej strony to budzi oczywiście zawsze, jeżeli jest dobrze zrobione, a tutaj jest dobrze zrobione określone emocje, ale po prostu spodziewałem się pewnie bardzo pozytywnie nastawiony po lekturze dwóch, dwóch wcześniejszych książka, książek Ogawy i po tym, że właśnie gdzieś tam ona była na jakichś listach nagród rozpoznawana, spodziewałem się w tym aspekcie być może czegoś świeższego. Z tego też względu ja właśnie powiedziałem, że dzisiaj będę wam opowiadał o książkach Ogawy tak jak ja je poznawałem, bo wydaje mi się, że tak najlepiej do nich podejść. Najpierw grobowa cisza, żałobny zgiełk, rewelacyjny zbiór opowiadań, później ukochane równanie profesora, a na końcu podziemie pamięci, które jest Zupełnie inne, ale też zachowuje wiele elementów stylu, czy takich elementów tematycznych, które Ogawę interesują. Całościowo no to była dla mnie bardzo interesująca przygoda. W sumie przez przypadek trafiłem na autorkę, która naprawdę dostarczyła mi wielu wzruszeń, wielu dramatycznych momentów i zaserwowała mi wiele świetnych oryginalnych konceptów, także jeżeli się z nią nie spotkaliście, a jest na to wielka szansa no to polecam wam te trzy książki z wydawnictwa Tajfuny no i tyle ode mnie na dzisiaj ja będę śledził kolejne publikacje tyle wam powiem jeszcze na koniec właśnie z tego wydawnictwa więc nie niewykluczone, że jakaś taka sekcja literatury azjatyckiej którą gdzieś tam też zapoczątkowa w halu tu otchłań, kiedy o to z Agnieszką omówiliśmy dół no to jeszcze być może powróci czy właśnie w odchłani, czy na konglomeracie ale nie przedłużam już dzisiaj dzięki, do usłyszenia w przyszłości cześć It's over.